Objawienie świętego Jana, rozdział pierwszy. Objawienie Jezusa Chrystusa i włał mu Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się wkrótce dziać mają, a on je oznajmił, posławszy przez anioła swego słudze swemu Janowi, który świadectwo wydał Słowu Bożemu i świadectwu Jezusa Chrystusa i temu cokolwiek widział. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego i zachowują to, co w nim jest napisane, albowiem czas bliski. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój niech będzie od tego, który jest i był i przyjść ma, i od siedmiu duchów, które są przed tronem Jego, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemskich. Jemu, który nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych krwią swoją i uczynił nas rodem królewskim i kapłanami Boga i Ojca swego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili i biadać będą nad nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i był i przyjść ma wszechmogący. Ja, Jan, który jestem bratem waszym i uczestnikiem w ucisku i w królestwie i cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie, którą zwą Patmos dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa Chrystusa. Byłem w zachwyceniu ducha w Dzień Pański i słyszałem za sobą głos wielki jakby trąby mówiący. Jam jest alfa i omega, pierwszy i ostatni, a co widzisz napisz w księdze i poślij do zborów, które są w Azji, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu, do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił ze mną, i obróciwszy się, ujrzałem siedem świeczników złotych i pośród siedmiu świeczników, podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w długą szatę i przepasanego przez pierś pasem złotym. A głowa jego i włosy były białe jak wełna biała, jak śnieg i oczy jego jak płomień ognia. Jak nogi jego podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozpalonego I głos jego jak głos wielu wód I miał w prawej ręce swojej siedem gwiazd I z ust jego wychodził ostry miecz obosieczny A oblicze jego było jak słońce, gdy świeci w mocy swojej A gdy go ujrzałem, upadłem do nóg jego jak martwy I włożył prawą rękę swoją na mnie, mówiąc mi nie bój się, jam jest pierwszy i ostatni. I żyjący, i byłem umarły, i oto jestem żywy na wieki wieków. Amen. I mam klucze piekła i śmierci. Napisz, co widziałeś, i to, co jest, i to, co się dziać ma. Tajemnicę siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej ręce mojej, i siedmiu świeczników złotych. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów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 tak i ja wziąłem od ojca mego taką władzę i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi zborom. Objawienie Jana, rozdział trzeci. Do anioła zborów Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje, że masz imię, jakobyś żył, a tyś umarły. Stań się czujnym i utwierdzaj innych, którzy są bliscy śmierci, albowiem nie znalazłem uczynków Twoich doskonałymi przed Bogiem. Pamiętaj tedy, jak wziąłeś i słyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie staniesz się czujnym, przyjdę na Cię jak złodziej i wiedzieć nie będziesz, o której godzinie przyjdę na Cię. Masz i w Sardes kilka osób, które nie pokalały szat swoich. I chodzić będą ze mną w szatach białych, albowiem godni są. Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z ksiąg żywota i wyznam imię jego przed obliczem ojca mego i przed aniołami jego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi zborom. I do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, mający klucz Dawidowy który otwiera, a nikt nie zamknie i zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto ja otworzyłem drzwi przed Tobą, a nikt nie może ich zamknąć. Masz niewielką moc, a zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mego. Oto dam niektórych z szatańskiej, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a sobie nimi, ale kłamią, Oto sprawię, że przyjdą i oddadzą pokłon przed nogami Twymi i poznają, żem ja Cię umiłował. Ponieważ zachowałeś słowo cierpliwości mojej, ja też Cię zachowam w godzinie pokuszenia, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Oto idę wkrótce. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Kto zwycięży, uczynię go filarem w przybytku Boga mego i już z niego nie wyjdzie i napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego nowej Jerozolimy która stępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe kto ma uszy niechaj słucha co Duch mówi zborom a do anioła zboru w Laodycei napisz to mówi Amen świadek wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego znam uczynki Twoje że nie jesteś ani zimny, ani gorący. O, gdybyś był zimny, albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni, a nie zimny, ani gorący, wypluję cię z ust moich. Albowiem mówisz, jestem bogaty, i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś ty nędzny i godny politowania i ubogi, i ślepy, i nagi. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś stał się bogatym, i szaty białe, abyś się przyodział i żeby nie była widziana sromota na gości Twojej. A oczy swe namasz maścią wzrok leczącą, abyś widział. Ja kogokolwiek miłuję, tego upominam i każę. Bądź tedy gorliwym i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi, Wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał i On ze mną. Kto zwycięży, dam Mu siedzieć ze mną na tronie moim, jak i ja zwyciężyłem i usiadłem z Ojcem moim na tronie Jego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Objawienie Świętego Jana, rozdział czwarty.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 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Neftalima dwanaście tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Manaasesa dwanaście tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Izachara dwanaście tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy popieczętowanych,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 i narodami, i językami, i królami. Objawienie świętego Jana, rozdział jedenasty. I dano mi czcinę podobną do pręta mierniczego, i anioł stał mówiąc, wstań i zmierz świątynię Bożą, i ołtarz i tych, którzy w nim pokłon oddają, i wyłącz zewnętrzny przedsionek, który jest przed świątynią, i nie mierz go, albowiem dany jest poganom, i miasto święte deptać będą czterdzieści dwa miesiące. I dam dwom świadkom moim i prorokować będą tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni, będąc obleczeni w wory. To są dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki stojące przed Bogiem Ziemi. I jeśli kto zechce im szkodzić, ogień wyjdzie z ust ich i pożre nieprzyjaciół ich. Jeśli kto zechce im szkodzić, tak musi być zabity. Ci mają moc zamykać niebo, aby deszcz nie padał za dni proroctwa ich i mają moc nad wodami, aby je obrócić w krew i uderzyć ziemię wszelką plagą, ile kroćby chcieli. A gdy dokończą świadectwa swego, dziki zwierz, który wychodzi z przepaści, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich i zabije ich. I trupy ich leżeć będą na ulicy miasta wielkiego, które nazywają duchową Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich ukrzyżowany został. I wielu z ludów i z pokoleń i z języków i z narodów patrzeć będą na trupy przez trzy i pół dnia i trupów ich nie dopuszczą złożyć w groby. I mieszkający na ziemi radować się nad nimi i weselić się będą i poślą dary jedni drugim, dlatego że ci dwaj prorocy dręczyli mieszkających na ziemi. I po trzech i pół dniach duch życia od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich i bojaźń wielka przypadła na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos wielki z nieba mówiący im, wstąpcie tu i wstąpili na niebo w obłoku i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich. I w tejże godzinie stało się wielkie trzęsienie ziemi i upadła dziesiąta część miasta, i zginęło przy trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a drudzy przestraszeni zostali i dali chwałę Bogu niebieskiemu. Drugie biada przeszło, oto trzecie biada wkrótce przyjdzie. I zatrąbił anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące. Królowanie nad światem nastało dla Pana naszego i pomazańca jego i królować będzie na wieki wieków. I dwudziestu czterech starców, którzy przed Bogiem siedzą na tronach swoich, upadło na oblicze swe i oddało pokłon Bogu, mówiąc Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś i przyjść masz, że wziąłeś moc swoją wielką i królujesz. I rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój i czas na umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom Twoim, Prorokom i świętym, i bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, którzy psują ziemię. I otworzono świątynię Bożą na niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego, i stały się błyskawice, i głosy, i gromy, i trzęsienie ziemi, i grad wielki. Objawienie świętego Jana, rozdział dwunasty. I ukazał się znak wielki na niebie,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 którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. Objawienie świętego Jana, rozdział 13. I stanąłem na piasku morskim i widziałem dzikie zwierzę występujące z morza, mające siedem głów i dziesięć rogów, a na rogach jego było dziesięć koron, a na głowach jego bluźniercze imiona. I dzikie zwierzę, które widziałem, podobne było do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I dał mu smok moc swoją, i tron swój, i władzę wielką. I widziałem jedną z głów jego jakby śmiertelnie zranioną, ale jego śmiertelna rana została uleczona. Wówczas się dziwiła cała ziemia i szła za dzikim zwierzęciem. I oddawali pokłon smokowi, który dał moc dzikiemu zwierzęciu, i oddawali pokłon dzikiemu zwierzęciu, mówiąc, Któż jest podobny do dzikiego zwierzęcia? Któż z nim walczyć może? I dano mu usta mówiące rzeczy wyniosłe i bluźniercze. I dano mu moc przetrwać przez czterdzieści dwa miesiące. I otworzyło usta swoje do bluźnierstwa przeciwko Bogu, aby bluźnić imieniu Jego i przybytkowi Jego i mieszkającym na niebie. Dano mu też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano mu moc nad wszelkim pokoleniem i językiem i narodem. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona od założenia świata nie są napisane w księdze żywota u baranka zabitego. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto do niewoli przeznaczony jest, do niewoli pójdzie. Jeśli kto mieczem zabija, mieczem zabity będzie. Tu jest cierpliwość i wiara świętych. I widziałem inne zwierzę dzikie występujące z ziemi, i miało dwa rogi podobne do rogu baranka, i mówiło jak smok. I pełni wszelką moc pierwszego dzikiego zwierzęcia przed nim, i czyni, że ziemia i mieszkający na niej oddają pokłon pierwszemu dzikiemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana uleczona została. I czyni cuda wielkie, także i ogień sprowadza z nieba na ziemię przed ludźmi i zwodzi mieszkających na ziemi przez cuda, które mu dano czynić przed dzikim zwierzęciem, mówiąc mieszkającym na ziemi, aby uczynili obraz dzikiego zwierzęcia, które ma ranę od miecza i ożyło. I dano mu wlać ducha w obraz dzikiego zwierzęcia, żeby obraz zwierzęcia i mówił, i sprawił to, aby zabijany był każdy, kto nie odda pokłonu obrazowi zwierzęcia. I czyni, aby wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, Wolni i niewolnicy otrzymali znamię na prawej ręce swojej albo na czołach swoich, i żeby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać, prócz tego, który ma znamię albo imię dzikiego zwierzęcia, albo liczbę imienia jego. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę zwierzęcia dzikiego, albowiem to jest liczba człowieka i liczba jego jest 666.